Słuchajcie podcastu, nie tylko dla orów. Serdecznie witamy dzisiaj w Kaście Ogrodowym. Znajdujemy się w Poznaniu na ogrodzie mojej mamy. Chodź, Helena, tutaj, tutaj, chodź. Moja mama ma na ogrodzie pięć stref klimatycznych. O, pokaż. Więcej mu? No, chodź, Helena, tutaj musimy o tym porozmawiać. Mów No dobrze. będę mówił, no. Czekaj, wezmę tak I ten... Wtedy cię usłyszą. To, to trzymaj teraz ty, będziesz coś mówić ja będę tu walczył z muchą. Dobrze. Powiedz, co robimy dzisiaj. Nic. Hmm, Helena, y, chciałem się spytać, y, co tu mamy do jedzenia? Chodź, do, do, do truskawek chodź, pogadamy. Mamy, mamy na ogrodzie, jest pięć stref klimatycznych. Co tu mamy? Zobacz, truskawy, nie? No, co to, jaka jest? Myślisz, że jest dobra już? Mm, to jest truskawki. Mówisz, że trzeba odkręcić i lekko wyrwać, nie? O, o wyrwałaś, ale teraz masz to zielone. Um, chciałbym się spytać, co ci się najbardziej podobało babci na ogrodzie? Muchy. Muchy? Mhm. A oprócz much? Truskawki. Truskawki. Zobacz, tutaj znalazłam taką dużą truskawkę. czy ona jest jadalna? Co myślisz? No to trzeba je ukręcić głowę. Dżihadiści też to robią. E, tylko nie truskawką. Heleno, moja droga. Ym, daj wujowi spróbować kawałek truskawki. Może tej? Trochę mogę pół z niej? Aha. Dobra, słodka taka prawdziwa, nie? Mm. A to jest ko końcówka, tak, do wyrzucenia. Chciałbym się spytać o te muchy, bo powiedziałeś, że lubisz muchy. Co w muchach lubisz najbardziej? dorosą, że lubię je sadzać. Aha, super. Tak pamiętasz, że kiedyś do słoika łowiliśmy muchy i robiliśmy kompot z much na przykład, nie? To było, jak byłem kiedyś tutaj. No, ja złam. Muchę? Mm. Truskawe. Mhm. To możesz, czekaj, to, ja będę trzymał tutaj to zielone, a ty czerwone i wyrywaj. O, yes. Tak, uwaga. <śmiech> Słuchasz podcastu nie tylko dla Orów. Mała muszka spod łopuszki Chciała mieć różowe nóżki. Różczką nóżki czarowała, Lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary, moja muszko? Ruszyże muszczkiem, a nie różczką. Wyrzuć wreszcie różczkę wróżki I unurzaj w różu nóżki. Za oknem ćwierkają ptaszki, ale to przecież nie tylko dla ptaszków jest. Nie tylko dla orów. Złowiliśmy tutaj muchę. Możesz coś o niej powiedzieć? Jak wygląda? I, I jaki rosół z niej mógłby być? Czarny. Czarny rosół, bo to czarna mucha, tak? A co myślisz o bzykaniu? Jak jest z bzykaniem? Kto bzyka najlepiej? E, wszystkie. Wszystkie muchy bzykają najlepiej. Z muchami jest tak, że latają, bzykają... To bzykanie jest fajne, takie muchy, że sobie to. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. I mamy tu jeden eksponat muchy, który znaleźliśmy. Brzuch. Tak, w zasadzie brzuch muchy. Nie, e raczej duże oko. Duże oko muchy, tak? Oko nie, jest. Brzuch, raczej. tak. Jednak, oko czy brzuch, bo do końca nie wiem? Nie wiem. No, ale w każdym razie jest to jakaś mucha mutant, dość duża. To zostawmy ten brzuch muchy tutaj i poszukajmy na przykład posłuchać te, po, poszukać nóg muchy. Co myślisz? Albo weź, ja idę dziadkowi. Nie, dziadek już widział, przecież dorosą miał wziąć, nie? Zróbmy sobie jakieś takie yy, pomieszczenie albo gdzieś, żebyśmy mogli sobie te muchy... No, bo chyba muchy na nim usiadły. Zróbmy sobie coś takiego, żebyśmy mogli sobie zrobić takie pomieszczenie dla much. Co myślisz? Huch, huch. hucha mucha plujka, hucha w ucho ducha wujka. A duch wujka muchę buch, bo nie lubi w uchu much. Tak. Helena poszła dać muchy do rosołu. Dobra. Do i ktoś będzie Jeszcze do się, do talerza, tak? No to dziadek nie wrzuci do rasełu, a my to zjemy potem razem tak, jak już wspomniałem moja mama na ogrodzie ma pięć stref klimatycznych moja mama tak jak ja bardzo dużo jeździła po świecie i zawsze gdzieś tam przywoziła, różne rzeczy urywała, kradła pożyczała czasem jakieś rośliny i tak jak powiedziałem, pięć stref klimatycznych różne kaktusy różne sukulenty różne inne potwory no i ogród, nie wiem jakby to powiedzieć, wielkościowo z 10 metrów szerokości może trochę więcej z 30 metrów y, długości może trochę więcej no i drzewa jakieś wysokie, świerkowe różne inne i ten I no największym, największą zdobyczą tego ogrodu jest właśnie Helena mhm. Helena, chciałem Ci powiedzieć, y, y, y, muchy są fajne, ale są też fajne ślimaki ostatnio widziałem trochę ślimaków co myślisz o ślimakach? Czy ślimaki się nadadzą, może już nie na rosół, bo na rosół mamy muchy, ale na przykład. Tak trujące może... może grzyby. O grzyby, właśnie. Poszukajmy trujących grzybów. Byśmy dali na przykład. Nie wiem komu. Komu można dać trujące grzyby? Rosą i, ale... i herbaci. ale kto by mógł sobie takie trujące grzyby wypić albo zjeść? Komu być Babcia dała? i dziadek. Tak? Chcesz ich z tego świata już się pozbyć? Tak to bywa, dzieci są okrutne Nigdy nie opiekują się starszymi I w ogóle są okropne Tu, tu, ma... pomidorka. tu mamy pomidorka Spróbuj go, czy jednego i Zobacz czy jest dobry nie, bo tam, jest jeszcze... tam jeszcze są, czekaj ja prze... Prze... przekręcę doniczkę Ten już pęk nawet Już jest chyba przedejrzały Pomidorki hmm. Jakie owoce i warzywa lubisz najbardziej? E... Nie ten, ten mały Ten jest dobry, ten, bo on już pęk Możesz go do rosołu wrzucić, nie? Jakie lubisz najbardziej warzywa i owoce? Mój owoce są trzy moje ulubione. Kruskawka, poziomka i pomarańcza. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów. Mandarynki i pomarańcze. Pomarańcze i mandarynki. Mandarynki i pomarańcze, pomarańcze i pomarańcze. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów. powiedzcie szybko jak się wam zdaje nie poziołem, nie widziałem więc to ja, zająć poziomka a wam uszy zęby hej poziomka hej, to ja mm -hmm. czyli które z tych owoców ma babcia na ogrodzie -poziom... poziomki kruszawki poziomki a pomarańczy nie ma? Czemu? Bo bacie, akurat yy, nie poszło nie, niestety nie znalazła nie znalazła z pomarańczy. Aha, czyli nie hoduje pomarańczy babcia. Mhm. Mhm. Dobrze, w ręce masz trzy pomidory to może polecisz dziadkowi wrzucić do rosołu i przyjdź za chwilę, nie? A ja poszukam, może jednak pomarańczy znajdę. Albo coś? Nie, muchy. Muchy. Proszę. Dobrze, dobrze. Zatem Helena e, troszeczkę e, za moim głupim przykładem. Kiedyś byłem tutaj raz, drugi, trzeci. Stwierdziliśmy, że babcia ma duży ogród i co tu porobić z małym dzieckiem. E, poszukajmy much. Był też ktoś taki, kto szukał much wcześniej. A kto to był? Posłuchajcie. Słuchajcie, poszkasz to nie tylko dla oliw Muszka różdżką czarowała. Po cóż czary, moja muszko? Różże muszkiem, a nie różdżką. Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu muszki. Wracamy do treści merytorycznej. Przed mikrofonem ponownie Filip Dawidziński. świetnie Helena, szukamy much. Zobacz, tu jest, tu jest pszczoła, zobacz, tu jest pszczoła na przykład, widzisz? Możemy ją wsadzić jeszcze do tamtego pająka. Nie, do pająków tylko osy wsadzamy, a pszczoły są dobre, bo zobacz, ta pszczoła chodź tutaj bliżej. Widzisz, to jest taka pszczoła, taka dość duża i ona sobie przylatuje i ma taki, taki wężyk z przodu i wysysa sobie ten nektar z kwiatów. I potem ten nektar zanosi do, do swojego gniazda i tam z tego robią miód. I, a miód potem yy... fabryka formy robi. Tak, fabryka formy robi miód, czy cokolwiek to znaczy. Fabryka formy co to jest? Robisz to, robi co przynoszą ktoś. Aha, aha. A twoja mama też sprzedaje miód, bo twoja mama sklep ze zdrową jedzonkiem, nie? Mm... Pan jakiś przynosi. Aha, pan przynosi, dobrze. Czyli tą pszczołę zostaw. Poszukamy nie. teraz muchy. E... Weźmy do pająka, spróbujmy. E, spróbujmy znaleźć muchę albo jeszcze jedną osę. Zobacz, przyleciała druga pszczoła i widzisz, zobacz, ona ma takie coś. Ona, ona ma. Ona, ona tu nie wróci. Gryzie? Nie, ona nie jest niegryżąca. Zobacz, ona ma takie na nogach, takie ten. Na nogach ma miód. Na nogach nie? ma miód. No, jak, jak zobaczysz, nie? jak wyleci, to ma takie yy, białe kulki na nogach. Czekaj, gdzie ona poleciała, żeby ją zobaczyć. A już daleko. no. Ale ona ten miód zbiera na nogach i ten. Poszukajmy może tutaj jakieś osy choć albo czegoś. E... Tutaj mamy muchę, zobacz, tutaj mamy muchę. Widzisz, a nie. To śmiało? To potrzymaj mikrofon, a ja postaram się ją śmiało rozwalić. A, uciekła. E... Wrócimy jeszcze do tej rozmowy oczywiście. Wrócimy po obiedzie, bo. Obiad dzisiaj jest z Much, jak zwykle, z Heleną. Pięć stref klimatycznych na ogrodzie mojej mamy w Poznaniu, w zasadzie w Suchym Lesie. No szkoda, że Państwo tego nie widzą. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale ja też mało widzę, bo wszedłem tutaj w taką strefę klimatyczną nazywaną Amazonka. Mnóstwo roślin. Ciężko się tu przechodzi, taki trochę burz, dżungla, jakieś pająki nade mną drzewa wysokie nade mną, pełno jakichś dali, kwiatów, wszystkiego i tak się przedzieram właśnie przez te kwiaty i naprawdę złamają właśnie coś Ups, przepraszam mamo no dobrze, złamałem, trudno e, Powiem, że to Helena złamała e, W każdym razie e, Idziemy teraz coś e, małego zjeść Jak to podczas spacerów w dżungli e, Przejdziemy do strefy klimatycznej Umiarkowanej, tutaj są świerki e, Mamy ma, ma, ma, małego kasztana Który niestety chyba będzie trzeba go wyciąć Bo on za dużo miejsca zajmuje W każdym razie, w każdym razie wracamy po chwili w dalszym poszukiwaniu muchy i w dalszej edukacji Heleny a propos flory i fauny musz i lądów zatem wracamy, wracamy za chwilę Słuchajcie, poszukać to nie tylko dla olw wół miał odwieźć do szkoły stół powiada do osła nawieź stół ten do szkoły, zawieź. Osioł pomyślał, o, źle, i rzecze do kozła. Koźle, odwieź ten stół, bardzo proszę, dostaniesz za to trzy grosze. Zawołał kozioł barana, odwieź ten stół, jutro z rana. Baran był na podwórku do psa, więc powiada, burku. Odwieź, bo mnie nie ochota. Pies wezwał do siebie kota i warknął, kocie lada co, ty zająć się masz tą pracą. Kot stołu wieść nie zamierza, przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół? Gdzie szkoła? Więc szczura do siebie woła i mówi – do pracy, szczurze, stół odwieź szybko, a nurze! Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby – żabo, stół odwieś, bo mnie jest słabo. Żaba jaszczurkę zoczyła, jaszczurko, bądź taka miła, najmocniej proszę cię zawieść stół ten do szkoły nawieź. Jaszczurka w pobliskich gąszczach zdołała dostrzec chrabąszcza, stół odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz hrabąszcz to okaz lenia. Powiada więc od niechcenia Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć Mogłabyś mnie wyręczyć Mucha do mrówki powiada Jest tu okazja, nie lada Stół trzeba odwieźć do szkoły Ty lubisz takie mozoły Mrówka nie mówiąc nikomu ani słówka Chociaż nie była zbyt rosła Wzięła stół I do szkoły zaniosła Chory? Posłuchaj nie tylko dla orłów Nie, nie pomoże Ale też nie zaszkodzi Serdecznie witamy po przerwie Wciąż jesteśmy na ogrodzie Moi mamy razem z Heleną? Helena to jest mojej siostry córka 4 lata? Może pięć. Cholera, nie wiem Helena zobacz Helena zobacz, tu jest mucha Prawdziwa, rozdeptana Zobacz Helena, ile ty masz lat? 4,5 Zobacz, tu jest mucha, prawdziwa, rozdeptana I kawałek skrzydła, widzisz? Ona, by była... Ona chyba by była idealna Na obiadek Obiadek mieliśmy, ale na deser, wiesz? Jedłeś kiedyś budyń z muchy? Nie, ja czekoladowy z ślimakiem. Ze ślimakiem, mhm. Ślimaki też są dobre, ale trochę chru chrupiocą w zębach, nie? Mm, no. No. ale słodki jest. Tak? Hmm, hmm. tak, zatem zrobimy tutaj takie ten, wiesz co? Tu położymy wszystkie nasze muchy. I tu zobaczymy. będziemy je zbierać. Trzymaj łopatę, którą zabijamy muchy. Chodź, zobaczymy co u pająka, czy on tą osę już zjadł. Zrobiliśmy dzisiaj polowanie na osę, znaleźliśmy osę, wsadziliśmy w pajęczynę. Zobacz, widzisz, ale zostawił sobie tą osę na później, widzisz? Tak jak mówiłem, zostawił sobie tą osę i poszedł pewnie się schować przed tym, przed, y <kluzł> przed deszczem. A pająk jest tutaj, tu go widać, wiesz, jakbyś przyszła tu do mnie, to go widać z tej strony. Zobacz, tutaj, tu se stan i on tutaj pod liściem mieszka, widzisz? Tutaj. Pod tym liście mieszka. Jak zobaczysz z tej strony, tutaj, tak od dołu, chodź tutaj. Widzę, nie? I widzisz. I tu mu nogi wystają, nie? Na przykład, nie? I ten. To jest Pająk Krzyżak, który w 1410 uległ Jagielle. To był taki litewski książę. Tak to było. Trzeba dziecko uczyć historii. No i cóż, Tak, już słyszycie, podcast nie za bardzo prawdziwy. Nie za bardzo um, chciałbyś nawet powiedzieć poważnym, ale tak to jest z dziećmi. Ja jakiś zawsze dobry kontakt z dzieciakami łapałem z mojej rodziny, i sam wciąż jestem dzieciak, chociaż um, człowiek musi już w końcu kiedyś dorosnąć. Takie życie. Takie życie i. Heleno! Dziękuję! Raz na łączce, rączy bączek, wręczył drżącce Mleczu pączek lecz się drżączka bączka bała i wraz z pączkiem w rączce drżała. Heleno, jak myślisz, gdzie może być największe siedlisko much? Gdzie muchy mogą Tutaj. mieszkać? W kominku u babci, mm, ale pod kamieniami, czy, czy gdzie? Mogą być wszędzie. Muchy w sumie są wszędzie, masz rację. Halo. I... Babcia robi nam zdjęcia. Y, Helena, chciałem się spytać y, muchy, jak się dzielą muchy na latające i nietalance? Czy wszystkie latają? Wszystkie. Chodź, poszukamy tutaj, bo tam pamiętasz, szukaliśmy tam, gdzie zbezcześciliśmy babci kwiaty. Tu były dwie muchy. Eee, czekaj, tu coś leży. To jest. To może być. To może być. To no, no, to może być noga muchy, nieprawdaż? A to chyba, co tu jest? To może być Stara Mucha, bo to jest taka czarna. Zobacz, tutaj ten, nie? No, no. Tak, mamy Schroniska Much, teraz dołożyliśmy imienia Marleny Dawidzińskiej, bo ona też jest Stara Mucha, więc nie nic z Anną Muchą, ona podobno jest sexy. Nie wiem, absolutnie aprofa polskiego show biznesu się nie znam. Ostatnio oglądałem, mamy jakiś serial i mama się pyta, czy wiesz, kto to jest? Nie wiem. Tak, ty nic nie wiesz. Ty się w ogóle nic nie interesujesz, mówię. Ale nie wiem, kto to jest. Mówię: No, to jest sławna aktorka Anna Mucha. Ja. Heleno, podejdź do mnie tu. Zobacz, tu mamy. Tu mamy taką małą muchę. Zobacz, widzisz tutaj? Taką. O, odleciała. Cholerka. Nie da rady jej się złapać, bo wszystkie odlatują. Przyszła babcia ze śmieciami. Dzięki, może spotkamy. No, muchy lecą do śmieci. I ten. Chciałem się spytać babci. Babci, jakie lubisz muchy? W ogóle nienawidzę much. Aha. To niedobrze Właśnie. Dzięki. No. Helena no, jak To jest tak podobna do niej. No. To nie, nie, rób, nie rób, bo tak straszysz muchy i potem widzisz, odlatują gdzieś, nie? One gdzieś się padało przed chwilą i ten. I musimy je szybko, szybko wszystko znaleźć. Tutaj nie ma much. Eee... Tutaj! Gdzie... O, uciekła. Wystraszyłaś, nie? Tak, ale jakbyśmy jakąś złapali, moglibyśmy dziadkowi wsadzić za kołnierz muchę. Mm. Na deser... Ja też się odwracam. Nie, to... Babcia robi zdjęcie. Babcia nie lubi much. Jak można muchy nie lubić? I do herbaty, i do deseru można. No właśnie. I do obiadu. No właśnie. Do herbaty muchy są najlepsze, nie? Bo dają taki spe... specjalny aromat i... I posmak, tak fajnie chrupoczą w zębach. Podczaskaj trochę łopatą tutaj, może tutaj będą gdzieś odlatywać. Nie za mocno, tylko tak leciutko, nie? Koło nosa, basa, bosa osa, hasa. Hasa, osa, koło nosa, na nos, basa, łasa. Więc tak to wygląda. A propos much i ślimaków, to lubisz jeszcze coś do zupy albo do herbaty wsadzać? Eee, mrówki. Mrówki. O, właśnie, bo mrówek jest dużo. I mrówki, ale mrówki czerwone czy czarne? Wszystkie kolory. Aha, czyli wszystkie są do herbaty idealne, tak? Dobrze, pójdźmy, wróćmy jeszcze na sam koniec naszego spotkania do, do truskawek. Zobaczmy może, bo muchy lubią słodkie, a słodkie to truskawki. Hmm... Nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma. Poczekajmy jeszcze tryskawek Helena na deser. W sumie padał deszcz, to wszystkie muchy poszły pewnie ten. Poszły po takie płaszcze deszczowe poszły. I ten. O, ładny kwiat, no, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachowam sobie go. Helena poszła, skończymy ten podcast. <gryw> niepoważny, z gruntu rzeczy. O muchach. Mm, takim stwierdzeniem bardzo ekologicznym. Dbajmy o nasze rośliny, dbajmy o nasze muchy, dbajmy o nasze zdrowie psychiczne. Bo jeśli nie dbamy, to potem robimy takie podcasty właśnie jak dzisiaj. Zatem dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. I to już wszystko na dziś. Zapraszamy ponownie na Nie Tylko Dla Orów. Dobranoc, bo już księżyc świeci, dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Słuchajcie, puszka, który tylko na Aliu.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 Dziękujemy za wspólne spędzenie czasu.